zweite strofa 216 druga zwrotka po tym weißem literatur 216 zweite strofa wielę drauze etwas offene Ohren gehabt. Ich habe przewymiałem trochę, można powiedzieć otwarte uszy, gdzieś habe den eindruck, dass diese geschwister, die ich letzte halbe stunde vor der pause Ja sobie möchtig gerne bevor wir den letzten Abschnitt jetzt behandeln noch einmal versuchen das kurz hoffentlich einfach zusammenzufassen. zanim przejdziemy do kolejnego odcinka to chciałbym to tak krótko mam nadzieję że jasno zwięźle y, jeszcze raz przedstawić ci streszic. Nie musimy bedenken, dass die apostole hier vor einem jüdischen Gericht stehen. Und deshalb das, was sie sagen, auch in erster Linie einen jüdischen Charakter. Ich glaube, deto, to co oni mówią w pierwszej linii ma żydowski charakter. Es waren doch die Juden, die den Herrn Jesus kannordet hatten, indem sie ihn gekreuzigt hatten. Dobierz też Żydzi, którzy Pana Jezusa zamordowali, przez którego ukrzyżowali. Ja Święty Petrus diesen diesen Wiederiung vor. Dobra właśnie przedstawia królewskiej radzie najwyższej I er hat mir wort. Sie wurde samordowicie. Go Gott hat ihn erhöht, als aufferweckt. Juk wurde dieses Jucesz z matryx z budaki z klęczenie und Gott hat ihn zu dem gemacht, was die Jude nicht wollten. Die Buch uczynił go tym, kim życie nie on był. Zum und zum heiland, Die Juden hatten gesagt, wir wollen nicht, dass dieser uns herrsche to Żydzi powiedzieli nie chcemy aby ten nad nami panował i tego właśnie Bóg uczynił teraz wodzem Żydzi nie chcieli mieć Zbawiciela tego który by ich wyratował ale Bóg właśnie takim go uczynił czy tym go uczynił i teraz widzimy, że Bóg to wolne wyraźnie nie wyraźnie I też teraz widzimy, że Bóg nie y, odpycha tak po prostu od razu tego ludu. Ale w tych pierwszych czasach, w tych pierwszych tutaj rozdziałach dziejów apostolskich, Bóg ciągle na nowo apeluje do tego ludu. I to jest Bóg, który chce przywieźć ich do pokuty, i e, chce im zobaczyć. Israel I właśnie o tej bożej ofercie do Izraela świadczyli e, apostołowie i sam Duch Święty. To jest mal mit ganz wenigen Worten das zusammengefasst, was wir I to jest, krótkimi słowy, to, co przed przerwą próbowaliśmy wyjaśnić. I teraz może pytanie, dlaczego tak obszernie się tym zajmujemy? Co my mamy z Izraelem wspólnego? Być może prawdopodobnie nie ma tutaj nikogo, kto miałby pochodzenie żydowskie w tej sali. A więc o co, po co nam to? jednak jest e, nam to potrzebne lernen irdisches volk israel hat uczymy się że bóg przez długi długi czas jeszcze troszczył się o swój e, ziemski lud i w przyszłości w gdy się zatroszczy się o ten lud Das zeigt uns doch, dass Gott ein gnädiger Gott ist. To nam pokazuje, że Bóg, nasz Bóg jest Bogiem łaskawym. Gott ist ein Gott, der gerne vergibt. Bóg, und auch, wenn es sich hier um sein Volk Israel handelt, zeigt uns, wie groß und gnädig und gütig Gott ist. Але ich möchte noch etwas щось, чого wir не сказали. nicht ми haben. Ale jeszcze chciałbym dodać coś, czego wcześniej nie powiedzieliśmy. Natürlich до нас. das auch auf uns нас, um, freuen uns doch darüber, dass der Jesus der Führer der Anfänger und Vorländer ist. Przecież cieszymy się z tego, że Pan Jezus jest tym wodzem, tym sprawcą i dokończycielem. Przecież cieszymy się, że jest Zbawicielem. to jest doch unser Herz höher schlagen to sprawia, że nasze serca mocniej i radośnie, mocniej biją. freuen uns, dass auch angeboten wird. Cieszymy się, że nam została zaoferowana pokuta i przebaczenie. W mögen czytamy, że Dobroć Boża przywodzi nas do pokuty. Christian nam to Christian bardzo dobrze wyjaśniał, śnij, że tu nie chodzi o naszą odpowiedzialność jako pokutę, tylko że pokuta jest podarunkiem Bożym. Jeśli pokutowaliśmy, to jest to dobroć Boża, która nas es ist jawahrt uns von vergebung der sünden aus tilgung der sünden ist ein wunderbares gnaden gottes die przebaczenie grzechów wymazanie grzechów jest tym I w 32 teze beiden zeugen ich gestem drugim wierszem mamy tych dwóch świadków darüberądie gehört zwłaszcza michał tu są apostolowie w, tym, w tej mocy Ducha Świętego zweitens der heilige Geist selbst. I po drugie jest sam Duch Święty. Und dann I zostało postawione pytanie, na które chciałbym teraz odpowiedzieć. Waomas ist hier von dem heiligen Geist, das Brot ihn denen gibt oder gegeben hat, die ihm gehorchen. Dlaczego to jest podane, że łuk święty zostawgany też tym, którzy są łuk posłuszni. Wiesz lagu mal bitte Efesier 1 auf. Efezjan, pierwszy rozdział. Da lesen wir und das kennen wir viel besser im zweiten Teil von Vers 3 sehen. 13. wiersz e, druga połowa. Dass wir nachdem wir geglaubt haben, versiegelt worden sind mit dem heiligen Geist. I uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. I tu widzimy z Efezjan, że Duch Święty jest następstwem wiary człowieka. Kto uwierzy pełnej Ewangelii, ten otrzymuje Ducha Świętego. Але тут steht, dass der heilige geist denen gegeben wird, die gehorchen. Allezu ist napisane, że duch święty jest tym, są Kto ma rację? Paulus oder Petrus? Павел Чипёр? Zostaje się die Frage nicht. W, w liście do Rzymian jest ciekawe wyrażenie. Mam nadzieję, że też tak to brzmi w polskiej Biblii. W Rzymie 1, wers 5, jest den Ausdruck Glaubensgehorsam się dzieje. Zobaczcie, co się Das gleiche Wort kommt am Ende des Römerbriefes, ich glaube in Kapitel 16 noch einmal vor. I to слово, wiary, koniec, 16. rozdziale. Wiście glauben und gehorsam sind zwei Seiten einer einzigen Medaille. Äh e, wiara Nie będąc jednocześnie posłusznym Bogu. I nie można być posłusznym Bogu, nie wierząc Mu. I Ci ludzie, którzy idą na zginienie, dlaczego idą na zginienie? Po pierwsze, bo nie uwierzyli, a po drugie, bo nie byli posłuszni kandie w drugim tesalonickim liście nachlesen. Drugi do Tesalonian może roznaleźć w glauben und gehorsam gehören zusammen. Wiara i posłuszeństwo to jest jedno. Desavent Petrus hier, der heilige Geist, wir denen ist denen gegeben, die ihm gehorchen. Ja wenn du da Petrus mówi, Duch Święty jest dany tym, mu są 1 den Glauben. I, a Paweł w Efezjan, In dem letzten Abschnitt dann auf 33, dem Abschnitt im Oryf oder Vers 33, sehen wir dann wieder das Wirken Gottes. Znowu widzimy działanie Boże, hier ist es nicht so sehr das Wirken Gottes im Gericht, ale tutaj nie tak jest to Boże w sądzie, es ist nicht das Wirken Gottes in Macht, jest to Boże w Mocy, sondern ist ist das Wirken Gottes in Vorsehung ale to jest w, w, działanie Boże w opatrzności u wystąpił Gamaliel ten Gamaliel rat, das hat. I mówiąc po ludzku, on daje taką radę, która mówił po ludzku apostołom uratowała życie. Ale Gamaliel, nie tak gesagt, weil es auch ein netter Mensch war. Ale Gamaliel nie powiedział tego dlatego, że z tego powodu, że on był takim miłym człowiekiem, sondern weil Gott die Herzen der Menschen lenkt wie Tylko dlatego, że Bóg kieruje sercami ludzi jak potokami Wód. Er so geführt, I on to sprawił, że Gamaliel dał właśnie taką radę. W tym, co Gamaliel mówi, gibt es eigentlich ganz viel Bo w tym, co mówi Gawaryl, to jakbyśmy to tak dokładnie prześledzili, to w zasadzie jest wiele nielogicznych rzeczy, mówiąc po ludzku, ale, kota, to sobie ale Bóg to tak poprowad... tym tak pokierował. Krótkie słowo dla dzieci. Panie koce z Władą Likinda. Dlaczego jest to tak ważne, żebyście się nauczyły być rodzicom posłusznym? Jeśli czytamy tutaj, że Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy mu są posłuszni, to widzicie, że też nawrócenie jest aktem posłuszeństwa. Dann lernen wir heraus, dass die Bekehrung ebenfalls eine Folge des Gehorsams ist. Wir gingen innerhućcie się być posłuszni tatuziowej mamusi, wenn ihr nicht lernt, deinen eurem papa und mama gehorsam zu sein, nie w się dann ihr będziecie stanięcie nicht in der Lage sein euch zu bekehren. Deswegen beschwert euch nicht, wenn ihr gehorsam sein wollt. Du ist lawas za szemelesza. Das ist für euch immer das Beste. Ich möchte etwas sagen zu dem Vers 33. Ich kann unteres powiedzieć kilka słów do wiersza 33. Da wird uns gezeigt, wie man das mahnende Gewissen zum Schweigen bringen will. In dem Vers 28 wurden sie angesprochen und an ihrem Gewissen oder in ihrem Gewissen auch erreicht. W 28 wierszu widzimy, że te osoby tutaj zostały jakby zagadnięte i poruszone w sumieniu. I gdy to się stało, zastosowali bardzo skuteczną zasadę, mianowicie odwrócili kwestię winności od siebie i obrócili drugą stronę. Sie sagten ihr seit Schuss, dass das Blut auf uns kommt. Mówians, wie jesteście winni temu, że krew się została ściągnięta na nas. Wir haben darüber gesprochen, dass sie das falsch verstanden haben. Und sie waren es in diesem Sinne, wie sie es verstanden, selbst schuld, wenn das Blut über sie kam. I w tym znaczeniu, jeśli by to zrozumieli, to by widzieli, że sami byli temu winni, że krew spadłaby na nich. Ale w ich postępowaniu widzimy pewną zasadę. Kiedy ludzie w swoim powietrzuze się zgadzającym, to bardzo lubią tę kwestię. Mianowicie to, że gdy człowiek zostanie dotknięty w swoim sumieniu, to chętnie odwraca od siebie kwestię winy. Można to określić jako syndrom Adama. Adam to samo powiedział, mówiąc do Boga, to niewiasta, którą Ty mi podarowałeś, ona jest winna die gläubigen, wenn wir wirklich mit Christus leben wollen, mehr pogierancy, gdy ich rzeczywiście chcemy żyć z Bogiem, apelieren auch an das gewissen verungläubigen. Da dem Und da gibt es dann auch zwei Möglichkeiten, wie Menschen reagieren. I, Und wir haben das schon gesagt, entweder man demütigt sich oder man verhärtet sich. Ihr schaut immer wie nicht, ne? Albo człowiek się unżyża lub z się nicht, Nie wiem, jak, było u was. das nicht, dass man zu uns sagt, du bist das schuld, dass es mir so schlecht geht? Czy nie odczuwaliście w tym sensie już taki atak, że ktoś Was e, e, zapytał, że Ty jesteś winny mojemu złemu stanu? No, to szczęście. Widzimy to również wśród niewierzących. Wśród wierzących. Wenn wir an den der Gdy my mocno trzymamy się zasad Słowa Bożego i Prawdy, Vergangenheit erlebt, to yeah. często w przeszłości przeżyliśmy właśnie to, gdy się christen nicht mehr oder das christen nicht mehr mit uns das brot röchen und diejenigen niewierzący, nie Wir haben an den Grundsätzen der Wahrheit festgehalten. А ми, що вирішили? Ми просто трималися з засад Слова Божого. А ці, хтось з від нас, пісні що ви є вирішення нашої розвитки, що не можемо вже вирішити хлопку. хто так є вирішим? Тобто теж, хто не зброється на справді. Czy nie ten, który nie chce się utrzymać prawdy słowa? Hier bei den Zyne Tutaj w tej Radzie Najwyższej, kto był winny, że krew miała być ściągnięta na nich? Sie selbst. Oni sami. And as we were wurde, A potem tutaj ten mówca dalej dotykał i sumienia. Waradi Folge 33. To skutek tego czytamy w 33 wieczoru Apelinu. Był taki, że odrzucali. To so, so. Kann es, so kann es uns leugen eben auch gehen in dieser Welt, dass wir abgelehnt oder sogar gehasst werden. To i my wierzący jako chrześcijanie możemy doświadczyć w tym świecie, że doznajemy odrzucenia. I tym słowem chciałbym szczególnie mówić do Was młodszych. Musicie widzieć, że są dwie możliwe reakcje. Albo człowiek przyjmuje Pana Jezusa jako Zbawiciela, albo go odrzuca. I tym samym osoba odrzucająca go odrzuca też i ciebie i mnie. Wenn wir hier an den nächsten Abschnitt schon gedacht haben, 34, wie ist denn das äh schrieben wir in den wiersza, wir haben sobie Gamalielam, że Bóg używa tego niewierzącego um daraus Segen hervorkommen zu lassen. Aber ist diese Situation überras spowodować błogosławieństwo dla apostołów. Wir haben es an den Vers aus dem Psalm oder i tak rzeczywiście jest i w tym przypadku używa do tego niewierzącego w tym właśnie rozpoznajemy tą zasadę że Bóg jest całkowicie suwerenny er może używać do tego niewierzących er może używać wierzących oder Pflanzen може in Töpfe benutzen, um daraus Sägen hervorkommen zu lassen. Anna wird może użyć ze tego diabła samego, aby dać Bogusowństwu innym. Zje to jest krzyż jest toć, desam Jezus. Popatrzmy na przykład na ukrzyżowanie i śmierć Pana Sie sehen oft bei anderen Gläubigen großen Segen und meinen, damit zu verbinden, Segen gleich oder anders. Und meinen, damit zu verbinden, wenn man etwas verändert und es ist nicht so gut, warum sechnet das Gott dann so? i często dochodzą do takich wniosków, że jeśli by zmienili coś w swoim własnym życiu, dlaczego w takim razie Bóg nie ich też błogosławi? Dlatego możemy powiedzieć tylko to, Bóg może używać kogo chce i może dawać z tej sytuacji błogosławieństwa, czy nie. Ale nie ma z tego, Dass das, was der tut, ist. Ale błogosławieństwo nie oznacza właśnie zawsze to, że to, co ktoś inny robi, jest akurat słuszne i błogosławione. I to widzimy właśnie w tym góry wku. Gehe ich etwas zurück zum Thema mi, że jeszcze raz krótko cofnę się do tematu posłuszeństwa wiary. möchte nur einen vers lesen aus Chciałbym tylko przeczytać jeden wiersz z Listu do Hebrajczyków. 11, 8 Vers.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 gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erdteil empfangen sollte. Und er zoll aus, ohne zu wissen, wohin er kommt. W niemieckim czytamy, że przez wiarę Abraham usłuchał, stał się posłuszny, albo będąc posłuszny, został powołany. od 34 wiersza widzimy, że Bóg użył jednego faryzeusza. Na początku widzieliśmy tę akcję, która rozgrywała się od Saduceuszu. I oni chcieli ich zabić. Und тут steht ein Pharisäer, aber tut er im Wesenpuye jeden Pharisäeruß, und da war schon Pius August erwähnt diese Zitat aus dem Sprüche I już przez Brata 21 vers 1. Hier spricht Bruder Ernst Augusta i tutaj ten Gamaliel wychodzi z taką taktyką. Najpierw prosi, by tych apostołów z tej sali usunięto, by wyszli. On chciał sam, na, sam z, tym, z tą Radą Najwyższą Być, by dać im tę radę. Oczywiście Bóg tym kierował. Jestem w stu procentach pewny, że tak to było. Ale aby tę radę im dać, Potrzebował mieć taki krąg, Czuć się pewnie, mieć zaufany krąg. Wiedzieliśmy, że w Izraelu była kranką er hatte Schule sogar in der Schule hatte Unterricht gem äh gemacht das wiemy żołnym nauczycielem w Izraelu który miał nawet swoją war anerkant in dem volk i und mit dieser autorität, autorität konnte er mit seiner beweislage die herzen dieser unverständigen menschen erreichen moge ohne osądzić serce tych nierozumnych y, ludzi, którzy go otaczali. Aber was soll Ale co możemy powiedzieć, jeśli chodzi o nasze czasy? Er gibt's probleme, jeśli wśród wierzących są swego rodzaju problemy czy też sytuacje, gut, wenn im Kreis diese bevor dann jest dobrze, by y, bracia, którzy y, y, Mają to zaufanie wśród innych, jeśli oni w swoich kręgach pewne sprawy omówią, zanim zaczną działać. Das eine für uns alle. I to też jest lekcja dla nas wszystkich. Man sagen, das betrifft nur damalige Zeit und das war ein ungläubiger Faser, oder Faser war doch gläubig, oder? Glauben. Ich weiß nicht, da kann was sagen. Y ich, to byli nie... Że to, to się tyczy tamtych czasów, nie naszych. I to był niewierzący faryzeusz, chociaż można by powiedzieć, że ten faryzeusz jako taki był wierzący. Apostelgeschichte Apostel, 21. Dzieje apostolskie 21. Paulus stoi w tym synedium. So waren Sadducea und, und da steht nicht. Paulus merkte, że to auch manche Tam też Paweł stoi przed tą raną najwyższą, gdzie byli saduceusze i kilku faryzeuszy. Das hat Gott im offenbart, dass Schau ma, da ist noch ein oder zwei Bóg mu to objawił, spójrz tam, jest jeden czy dwóch faryzeuszy. I teraz Paweł mówi, z powodu e, zostałem, tej te nauki o zmartwychwstaniu zostałem osądzony. Gott hatte, Paulus, diese durch den Geist. Bóg darował Pawłowi tę naukę przez Ducha Świętego. I przez tę taktykę, Allerdings так то вийшло, що aus dieser ganze äh <coughs> miserablen Situation. Alkurat tak to wyszło, że to zostało czy, czy dobrze się to skończyła ta taka nieczekiwana sytuacja. Lernen, nötig, I możemy się z tego uczyć, że dobra rada jest zawsze konieczna, zanim zaczniemy działać. Essa obsagte vorhin schon nicht що не все, що ist logisch. Ein August, Braten Бог wcześniej już powiedział, że nie wszystko, co mówi ten Gamaliel jest logiczna. Gott benutzt diesen Mann. Bóg używa tego człowieka. Saulus von Tarsus, der ein Schüler Gamaliels war, Saul Stars, що war Lehrer im allgemeinen u Gamaliela, u Gamaliela von sich selbst, Redten sie nicht nach dem Grundsatz des Glaubens. Aber ihr nach nie жили według zasad wiary. Sie haben genauso den Herrn gekreuzigt wie auch die Sadduäer. I dokąd nie tak samo ukrzyżowali Pana jak i saduceusze. Gamaliel nennt zwei Beispiele aus der Geschichte des Volkes Israel, die wir nur an dieser Stelle finden. Gamaliel wymienia tutaj dwa przykłady, które, czy dwa zdarzenia, które miały miejsce i które znamy tylko i wyłącznie tutaj z tego miejsca. Nigdzie więcej o nich nie pisze. On tutaj mówi o dwóch ludziach, którzy, dwóch mężach, którzy szukali swego, chcieli chcieli ci pociągnęli inny za sobą. In I tutaj w tych obu przypadkach to nie powiodło się. I można by być może znaleźć wiele podobnych przypadków, które Które się powiodły, jeśli ktoś chciał pociągnąć tłum. I on tutaj mówi, pozwólcie, by ta sprawa toczyła się swoim biegiem. Odczekajcie, jeśli ta sprawa jest od Boga, to tak czy owak nic nie możemy przeciwko nic działać. A jeśli nie jest od Boga, to ona i tak padnie. I oczywiście to jest prawdą, że wszystko, co nie jest od Boga, kiedyś y, padnie, nie będzie miało prawa bytu. Ale nim to się stanie, że ta sprawa padnie, może wyrządzić wielkie, potężne szkody. Also respensiv was er hier lehrt sagen so, wir nicht in der Versammlung Gottes an. Lass lass Meyers laufen. Aber ich will euch schon sagen, wir in Täi zasady nie chcemy używać w mówiąc, niech ta się toczy swoim waren die beiden letzten Fälle, die ihm in Erinnerung waren, mal gerade so es Tutaj akurat te dwa przykłady, na szczęście one się tak skończyły, że nie wyrządziły szkody i szybko to upadła ta rzecz. I to właśnie tego właśnie Bóg użył. Ta jego logika, która jest bardzo jednostronna. Ta, ta nauka, którą on wyciągnął z tej historii, też jest jednostronna. Але в diesen Fall war es günstig für seine Diener. Alle akurat z tym konkretnym przypadku te, ta sprawa była dobrym rozwiązaniem dla Bożych sług pewne sprawy zostawić w zgromadzeniu swojemu biegowi. W Rufa Jinn kurzgesagt, dass Apostel wo Paulus erkannte, dass ein Teil Było wspomniane tutaj z dziejów apostolskich, gdzie Paweł zauważył, że tam w tej Radzie Najwyższej byli i też Paryzeusze. Że Bóg dał Pawłowi mądrość, by wyjść, wybrnąć z tej sytuacji. Myślę, że tak to nie było. Це war leider muss man sagen eine politische тактика. eine Taktik von Paulus. Dort gestete вийти wie sie würde so war politische zagrywka Pawła, taka taktyka. Er wollte aus dieser Schwierigkeit herauskommen, da stimmt. Es e, er gnad und posaht in Jerusalem, choć nie powinien tego uczynić. Jego Bo święte eindeutig vor diesem Weg gewahrt. War durch Boży jednoznacznie przestrzegał go przed tą drogą. Und dann hatte er später keine Kraft mehr geistig gesehen, eben des duchowego punktu widzenia, und nie miał później tej mocy tej siły, dem Angebot so weiter by przeciwstawić się temu wszystkiemu, co na niego spadło. Czy, czy, czy przeciwko temu, co, co on, jakie propozycje on otrzymał. Potem dotknęła go ta trudna i ciężka sytuacja przed tą Radą Najwyższą. Ale tu teraz mamy to, co to, to cudowne. Got hat sich über Paulus Bóg ulitował, zmiłował się nad Pawelem. W takim, w takim zdarzeniu, w tej kolejnej nocy, gdzie prawdopodobnie Paweł był na skraju zwątpienia, to wtedy Pan go pociesza, mówiąc, bądź dobrej myśli. Я вже schon erkannt, dass Paulus im Inneren що hatte, dass das ganze nichts war. Äh i Paweł zauważył tam za, za widział to, że Paweł zauważył, że że ta sytuacja, że to wszystko się nie powiodło. Złubi duchomienie Ruselenke zerych I mówi do niego: Tak jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i o mnie w Rzymie. Umiłowani bracia i siostry, jakże często doświadczaliśmy tego w naszym życiu, że um, z naszej winy wpadaliśmy w bardzo trudne i ciężkie sytuacje czy zdarzenia, z których nie potrafiliśmy w żaden sposób się wydostać ani wyjść. Ale pan zmiłował się nad nami. Natut wtedy herauskommt i wyprowadził nas z tych z tych trudów. Vielleicht eine eine grundsätzliche Bemerkung. Może taka jedna wskazówka zasadnicza, jak Też nauczyłem się tego na jednej z konferencji. konferencji są więc konferencje są bardzo dobrą okazją by się uczyć. Gesagt, in jeden z braci powiedział: Jeśli Bóg w swoim słowie czegoś nie osądza, dan wol tego też. Деньмо про sensie на o Pawle І в цьому сенсі подумаємо про Павла і на його дорогах, в яких він був. Що до 36 і 37, то до 36 і 37, ці два приклади. І це мій експевиде у нас, зми це дос Danke, зараз народів Мухисла дружн stimulation wheels. Thereあります Ad on nowadays you hér fairly, tôi muốn син AUщеity друж має N des для всер todavíapak. І яμαні дружний нер sniff. Ть милі вже багато т Rock allemaal, vida Stack into Ahen Касе тер Бізд Bizер-Бизіić. estarка в патчах. إ피 predictable.と思いますα, в процеді т BILLі і думada I w ósmej wierszu mówi, wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy. I, meine und Judas, der Galilea, sind dafür ein I myślę, że ten Juda I ten Teudas Galilejczyk są właśnie tego przykładem. Dann sagt am von vers 38, następnie na początku 38 wiersza, Gamaliel mówi, Und jetzt sage ich euch. Und am Ende von Vers 39, da schließt er sich selbst gar nicht mit ein, sondern sagt, damit ihr nicht als solche befunden werdet, die gegen Gott kämpfen a przed tym mogłoby się okazać, że walczycie wy z Bogiem. I myślę, że to pokazuje, o co chodziło w tej sytuacji Gamalielowi. Chodziło mu o swój wpływ i o wpływ grupy, grupy o jego i o której on był przedstawicielem, o faryzeuszu. Er wollte gewinnen und er wollte, dass seine Gruppe den Einfluss hat. On chciał wygrać, on chciałby, ta jego grupa miała większy wpływ. Es ging ihm letztlich nicht um das Wohl der Apostel. Von jetzten an so używa tego jako ochrona dla apostołów. Gdyby Gamaliel był szczery, musiałbym powiedzieć, przecież to jest od dawna jasne, jasno widoczne, że ta sprawa jest od Boga. Ale on tego też nie uznaje. des Ooh. On to tak eh, składa na tak zwaną politykę odczekania. I wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy go, i zrezygnowali z wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy meinen wie Gamaliel es angedeutet hat ihn wieder neu postawili szczereż że syn co Gamaliel im przedstawił dann hätte man sie jetzt nicht schlagen dürfen dann nie powinnich wykhostać a was nicht in dem Namen Jesu zu reden. I znowu e, zabraniają mi mówić w imieniu Jezusa. Et det der mich verhindern können, dass sie geschlagen werden. Czy pan nie In dem Namen Jesu Das bedeutet Megan oder aufgrund seines Namens seinen Namen als Beweggrund als Motive zu reden. Da oznacza, że jego imię jest, jest motywem, I mówi, niemożliwe byśmy milczeli. Jesteśmy tak zachwyceni, czy pochwyceni tą osobą. I też nie protestowali. Wir jetzt die der I jeśli teraz będziemy rozważali tą reakcję apostołów, to staunęmy się, co Gądś w swoim geistach w nich działać to możemy być zadziwieni, co Bóg zdziałał w nich przez swojego Ducha. i niech to będzie też powódką dla nas. Vielleicht wäre es ein schöner Abschied in 41 und 42. Może to będzie pięknym zakończeniem tej konferencji, gdy skoncentrujemy się na tych wierszach 41. und 42. Kennt ihr das Möbelstück des Teufels? Czy znacie ten Mebel Diabla? Das ist die lange Bank. To jest ta długa ławka. Und wir stehen alle in Gefahr, auch etwas auf die lange Bank zu schieben i również my jesteśmy w tym niebezpieczeństwie, że pewne rzeczy będziemy przesuwali po tej długiej ławce. Uns, I w, w tym sensie Gamaliel nigdy nie powinien być czy nie jest przykładem dla nas. Er sagt nämlich sehr deutlich hier, dass Wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, wird es zugrunde gehen und da benutzt er das wenn der Möglichkeitsform. 39 sagt er dann nicht wenn also gesetzt den Fall, sondern da es a w trzydziestym dziewiątym wierszu mówiąc, ponieważ to jest z Boga, jeśli by tak powiedział, to jedyną konsekwencją byłaby wiara. I we weźmy to sobie do serca i mam nadzieję, że nie ma tutaj nikogo, kto jeszcze nie uwierzył. Aber es gibt vielleicht auch andere Impulse, die wir empfangen haben auf dieser Konferenz. Oder muss das sind też tylne takie impulsy, które otrzymaliśmy na tej konferencji. Und kaum sind wir aus diesem Raum, die Bank schon am Wirken. Die jeszcze nie wyszliśmy z tej sali, a ta, już den, uh, hinweis, ja 36 і тут ще одна увага, що haben. від 36 do 39 września тут apostołowie o tym nic не wiedzą. Але, що цікаво, що Lukas durch den heiligen теж konnte das aufschreiben. Aber so ciekawe, że ten y, pisarz pisma Lukas Oni słyszeli o tym, o tym postanowieniu, by ich zabić. I teraz oni są zdziwieni, że nagle w zasadzie tą karę śmierci zamieniono na tylko takie ubiczowanie. Aber welches ein Ergebnis? Wir haben schon gesagt, dass wir gerne noch Vers 41 und 42 etwas anschauen wollen. Sie gingen als freie Leute weg und innerlich voll Freude. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch einmal das schon erlebt haben in unserem Leben, dass wir zwar äußerlich Ніхт, ай грунда фреїді, або інеріх, дох зутіфт дамбаруван, десь ми вийшли вийшли вийшли. І біде може, мам надзію, що теж могли біжити це в нашому житті неєднокротні, що були такі моменти, коли, патріювши на зовнішні околичності, не було поводів до радості, але зовнішні виповняла нас та радості. Піот пісні може нам написати, das wir nicht für böses tun leiden sollen, że nie powinniśmy cierpieć za złe rzeczy. Vielleicht für gutes tun? Bitte wurde za dobre, aber für diesen Namen, für Jesus, für den er Jesus unseren Heiland uns einzusetzen. Da wollen wir uns anspornen lassen, uns einzusetzen für diese Person, die für uns gestorben ist. Da chcemy, by to było naszą, dla nas popudką, byśmy występowali dla tego imienia. Und sie hören nicht auf zu lehren, das ist jetzt schon das vierte Mal in diesem Kapitel, dass dieses Wort vor uns kommt. Und zwar im Tempel und in den Häusern w świątyni i po domach. Wie Paulus später sagt, öffentlich und in den Häusern. Tak jak ich bardzo już nie mówię publicznie i po domach. Es oh du hast etwas falsch gesagt Aber es ist gefährlich, wenn jemand bewusst auf einer Konferenz oder öffnet sich sich nicht beteiligt, sondern nur in den Häusern arbeitet. Dlatego jest też szczególnie niebezpiecznie, jeśli ktoś publicznie nie, nic nie mówi, a, uh, i też chcemy zachęcać młodych do tego, aby brali udział w rozważaniach, na zgromadzeniach, aby y, też poddali się pod tą ocenę braci. Mam tylko takie krótkie słowo. Chciałbym trochę im krótko zwołać. Że y, ludzie nie mają problemu, kiedy ktoś z tych przywódców umiera, Die Menschen haben in der Regel kein Problem damit, dass einer der, der Führerschaft stirbt. Aber sie haben ein großes Problem damit, wenn ein Gestorbener in diesem Sinne noch lebt. Und so einer war eben dieser, so, dieser Jesus Christus, der für die Welt eigentlich ein Gestorbener ist ale on żyje a we likt my go się nie wstydzimy przyznóć za niego nie śmiejemy który on dla nas żyje opowiedział że jeszcze krótki czas a świadknie Zacznę Ewangelię, Jana, mam 14 rozdział, czternasty rozdział. To jest list biednią, ale wiersz. Jest. 14 rozdział. 19 wiersz. To Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać nie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. No mają klejny celą i wielczy mnie. Pan Jezus żyje. I dlatego po prostu mamy go się nie wstydzić i.. Und deswegen sollen wir uns seiner nicht schämen und von ihm weiter erzählen. Die Apostel freuen sich, dass sie gebürdig wurden für den Namen nachzuleiden apostolowie radowali się że zostali uznani, że dla jego. Oni to za godni znosić für den zu leiden der für sie gestorben wird aby cię za tego, który za nich zmarł. Czy potraficie sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś, który został wyratowany przed um, utonięciem, chciałby z serca podziękować temu, który go uratował? etwas zurückzugeben von dem was man empfangen hat aber od dziecięctwu od którego się coś der liebe auf die liebe die sie dem Herrn empfangen miłość, haben sie trotz dieser zu befürchtenen dauerhaften verfolgung ammiutei tego przesiadowania którego musieliśmy się spodziewać nicht aufhört właśnie nie zaprzestali wenn wir uns einmal in dieses licht stellen dann glaube ich hat jeder schon die gedanken der resignation gehabt Gdy porównamy się właśnie z tym wydarzeniem, to myślę, że nie jeden z nas miał raczej myśli takiego rezygnacji, i poddania się. Ale oni najwidoczniej nie. Oboje teraz dalej nauczali. Głosili i głosili. Głosili Jezusa jako Chrystusa. I tym słowem, takim słowem rozpoczyna się i kończy, kończą się dzieje apostolskie. Pierwszy wiersz dziejów brzmi, Niele geschrieben wurde, was Jesus anfing sowohl zu tun als zu tym, i Takimi samymi słowami kończy się ta księga że Paweł głosił i nauczał z wszelką śmiałością. Bracia, chcielibyśmy się wzajemnie zachęcać w tym, aby właśnie nie zaprzestawać. Właśnie w tym, aby dalej podawać nowinę Bożą o zbawieniu mit all den inhalten mit denen Gott sie ausgestattet hat die das gonies pełną treścią taką jaką bóg dał i ją posadził und nicht mit rücksicht auf das eigene ansehen oder die wertschätzung wie man meint haben zu köln auf gewisse wahrheiten zu verzichten nur weil sie vielleicht unangenehme folgen haben könnten A nie ze, wzgląd, ze względem na własną osobę, na własne uznanie, albo z takim domniemaniem, że się ma jakąś pozycję, e, która umożliwia opuszczanie pewnych praw z takim e, stwierdzeniem, że być może te lub tamte prawdy wyrządzą szkodę. Czy Pan jest do dzisiaj w stanie używać nas w taki sposób, aby serca były dogłębnie dotknięte? Wir, dass die Liebe des że słuchacze zauważają, że to miłość Chrystusa em, napełnia nas. Das wir auch uns nicht schollen, den vorzustellen. Ale że również nie powstrzymujemy się przed tym, aby przedstawić gniew Boży. і коли weiter getan wird ich ditak będziemy dalej to czynili в in den знову опір, то widerstand можливо, що навіть wiedz naszych czasach w których mnoży się znowu opór kommt vielleicht dahin, aufkommt, to całkiem możliwe że nawet wtedy i w naszym sercu pojawi się ta radość że mimo oporu Eine gesunde Lehre ist die Voraussetzung für eine gesunde Praxis. Wo Wissen zdro, der zdrowej nauki to jest warunkiem dla zdrowego życia codziennego. <gülüyor> Legistars eine Antwort. Antwort Sen, Oby to była i naszą odpowiedzią na miłość, którą i my otrzymaliśmy od Pana. Zakończymy rozważanie słowa. Już <coughs> edbit